Twój dom. Życiowa inwestycja. Morton Grove. Dwusypialniowy dom do remontu. Cena wywoławcza to jedyne 210 tysięcy. Wystarczy 7,5 tysiąca pierwszej wpłaty dla osób posiadających zdolność kredytową. Illinois Star of Niles. Zadzwoń. Zobacz. Kup 847-647-4000 847-647-4000 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadło Posiadłość.com Radiowy magazyn Posiadłość Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość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 Goldman Sachs prognozuje większe prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych przez rezerwę federalną. Ocena wpływu huraganu Harvey na sprzedaż i ceny. Spodziewany wzrost kosztów i większe opóźnienia w związku z odbudową szkół spowodowanych przez huragan. W jaki sposób wszyscy spłacamy duży dług studencki? Według nowej analizy przygotowanej przez Goldman Sachs, prawdopodobieństwo, że rezerwa federalna podwyższy stopy procentowe po raz trzeci w tym roku, jest coraz większe. Ekonomiści z firmy skorygowali swoją prognozę po sierpniowym raporcie o inflacji przygotowanym przez rząd, która była nieoczekiwanie wyższa niż zakładali to eksperci. Wielu ekonomistów uważa, że rezerwa federalna podwyższy stopy procentowe na posiedzeniu, które odbędzie się w grudniu. Działania banku centralnego nie mają bezpośredniego wpływu na stopy procentowe kredytów hipotecznych, ale często mają wpływ na rynek. W Teksasie zauważalny jest wpływ huraganu Harvey na sprzedaż domów, a zdaniem Derrena Blomquista, wiceprezesa Atom Data Solutions, kolejne widoczne efekty mogą nadejść wkrótce. Jak powiedział stacji CNBC, sprzedaż i ceny w Teksasie spadają. Ponadto Darren Blunkist twierdzi, że po powodziach w Baton Rouge fala przejęć nieruchomości przez banki rozpoczęła się kilka miesięcy później. Houston może podzielić ten sam los. W miarę odbudowywania szkół spowodowanych przez huragany Harvey i Irma spodziewany jest wzrost niedoboru siły roboczej w sektorze budowlanym. Według stowarzyszenia budowniczych z obszaru metropolitarnego w Bostonie może to z kolei doprowadzić do dalszego wzrostu kosztów pracy i wydłużyć czas oczekiwania na budowę z jednego lub dwóch do kilku miesięcy. Zdaniem ekspertów ze stowarzyszenia huragan Harvey zniszczył więcej domów niż zakładano, że zostaną wybudowane w mieście przez cały ten rok. Kolejne dziesiątki tysięcy nieruchomości zostały uszkodzone. Robert Dietz, główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, uważa, że kryzys w Houston może wpłynąć na sytuację gospodarczą w kraju poprzez podniesienie kosztów materiałów i obniżenie stopy bezrobocia wśród pracowników sektora budowlanego. Z najnowszego badania, przeprowadzonego wspólnie przez Krajowy Związek Realnościowców i organizację typu Non-For-Profit American Student Assistance wynika, że o ile zdobycie dyplomu ukończenia koledżu zajmuje zaledwie 4 lata, to opłacenie studiów zmusza niektórych milenialsów, aby czekali nawet do 8 lat, zanim będą mogli pozwolić sobie na zakup domu. Badanie dostarcza więcej dowodów na to, że przytłaczająco wysoki poziom zadłużenia studenckiego ma bardzo duży wpływ na rynek realnościowy. są nie tylko Trudno jest kupić pierwszy dom. Te osoby, które już posiadają nieruchomość na własność, zwykle pozostają w niej dłużej, skutecznie napędzając niedobór istniejących domów na sprzedaż. To jest mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku.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 Highland Park, luksusowe kondominium, dwusypialniowe, dwie łazienki, balkon, kominek, ogrzewany garaż na dwa samochody w budynku. Arlington Heights, trzy dom dwupoziomowy, dwie łazienki, garaż na dwa samochody, basement, duża działka. Chicago, północno-zachodnia strona miasta, dwusypialniowe kondominium, niski assessment i bardzo niski podatek. Cena to jedyne 108 tysięcy. The Plains – pięciopokojowe, dwusypianiowe kondominium. 1000 stóp kwadratowych, niski assessment i podatek, cena 110 tysięcy. Vernon Hills, dwusypianiowy townhouse, nowa łazienka, 1200 stóp powierzchni, garaż, niski assessment, cena 152 tysiące. Chicago, północno-zachodnia strona miasta, murowany bungalow.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Sprzedaże nowych domów powyżej poziomów z zeszłego roku, pomimo ponownego spadku. Niedobór pracowników budowlanych spotęgowany wpływem huraganu Harvey. Roszczenia ubezpieczeniowe na Florydzie i szybki wzrost strat. Wakaty w sektorze budowlanym hamują jego rozwój. Zdaniem rządu sprzedaże nowo wybudowanych domów jednorodzinnych spadły w sierpniu drugi miesiąc z rzędu o 3,4%. Sprzedaże spadły do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 560 tysięcy jednostek, co stanowi spadek o około 5,5% w porównaniu do lipca, w którym to odnotowano najniższy poziom sprzedaży od 7 miesięcy. Jednak od początku roku do teraz sprzedaże nowych domów nadal są o 7,5% wyższe w porównaniu do poprzednich roku dzięki silnemu wzrostowi sprzedaży na początku tego roku. Niedobór siły roboczej w sektorze budowlanym zmusza wiele tysięcy rodzin w Teksasie do samodzielnego przeprowadzenia napraw w zniszczonych przez powódź domach. Leslie King, prezes firmy remontowej Graymark Construction z siedzibą w Houston, powiedziała CNBC, że po prostu brakuje wykwalifikowanej siły roboczej, która mogłaby sprawnie i szybko uporać się z taką ilością pracy. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów zwróciło się do administracji Trumpa o wydanie wiz na pobyt czasowy dla, dla pracowników z Meksyku, którzy mogliby pomóc w odbudowie domów w Teksasie i na Florydzie. Likwidatorzy szkód ubezpieczeniowych na Florydzie mają pełne ręce roboty po przejściu huraganu IRMA. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenach dotkniętych żywiołem zdążyli już złożyć setki tysięcy roszczeń. W zeszłym tygodniu Urząd do Spraw Regulacji Ubezpieczeń Office of Insurance Regulation poinformował, iż codziennie wpływa około 80 tysięcy roszczeń. Zdaniem urzędników skutki IRMY już przekroczyły roszczenia i straty spowodowane przez dwa huraganów. Uragany, które nawiedziły Florydę w zeszłym roku. Większość roszczeń pochodzi z sześciu najbardziej wysuniętych na południe okręgów Florydy. Liczba wakatów w sektorze budowlanym w kraju ponownie wzrosła w lipcu, osiągając sezonowo dostosowane tempo roczne na poziomie 232 tysięcy miejsc pracy. Znaczenie tego niedoboru siły roboczej staje się jeszcze bardziej widoczne po przejściu dwóch poważnych w skutkach huraganów, które zniszczyły tysiące domów. Robert Dietz, główny ekonomista z Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów prognozuje, iż w najbliższych miesiącach potrzebnych będzie dodatkowych 10 do 20 tysięcy pracowników.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 Magazyn radiowy Posiadłość 847 647 4000. Internet posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 847-647-4000 Biuro Sprzedaży Nieruchomości Illinois Star Realtors. Twoim kluczem do sukcesu. Zapamiętaj nasz adres i numer telefonu. 847-647-4000 W internecie posiadłość.com 847-647-4000 jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość 847-647-4000 Internet posiadłość.com Potrzeby kontra zachcianki przy kupnie domu. Druga kuchnia na zewnątrz, podwójne umywalki w głównej łazience, weranda wokół całego domu, panele słoneczne. Jest tyle rzeczy, w które chcemy, aby nasz nowy dom był wyposażony. Jednak szukając wymarzonej nieruchomości, zdrowy rozsądek przydaje się bardziej niż marzenia. Żaden dom nie będzie spełniał wszystkich Twoich kryteriów, więc zanim rozpoczniesz poszukiwania, usiądź i pomyśl. I pamiętaj, planuj długoterminowo. Chociaż niektóre elementy mogą nie mieć teraz znaczenia, mogą być jednak istotne w przyszłości przy określaniu wartości od sprzedaży. Według najnowszego raportu przygotowanego przez clippinger publikację specjalizującą się w doradztwie biznesowym istnieje 7 elementów wyposażenia, które pomogą Ci szybciej sprzedać dom. Są to pralnia, oświetlenie zewnętrzne, energooszczędne okna i urządzenia domowe, patio, parkiet, dodatkowe miejsce w garażu do przechowywania i kuchnia z miejscem do spożywania posiłków. Dla większości z nas wyposażenie, które koniecznie musimy mieć, wynika z praktyczności. Klasyczny przypadek starcia między tym, czego potrzebujemy, a tym, czego chcemy. To wyjaśniałoby, dlaczego według badania przeprowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów jedne z najbardziej niechcianych elementów wyposażenia to np. miejsce do mycia zwierząt domowych, winda czy piwniczka na wino. Przy ustalaniu niezbędnego wyposażenia rozważ następujące elementy. Liczba sypialni oraz ewentualny potencjał zagospodarowania pomieszczenia na dodatkową sypialnię. Czy planujesz powiększenie rodziny? Czy potrzebujesz miejsca w razie ewentualnego wprowadzenia się teścia czy teściowej? Główna sypialnia. Czy jest wystarczająco dużo, aby pomieścić łóżko typu king size i czy przy sypialni jest główna łazienka? Liczba i stan pozostałych łazienek. Przestrzeń wokół domu. Ile przestrzeni i prywatności potrzebujesz, aby być szczęśliwym. Kuchnia. Czy potrzebujesz nowej kuchni z zaawansowanymi technologicznie sprzętami? A może jesteś gotowy do wprowadzania modernizacji dopiero z czasem? Szafy. Czy są wystarczające, aby pomieścić Twoje rzeczy i czy będzie można je rozbudować? Okręg szkolny. Oczywisty czynnik, jeśli masz lub planujesz mieć dzieci, ale także ważny, jeśli nie masz, ponieważ będzie on mieć wpływ na wartość sprzedaży Twojego domu w przyszłości. Bliskość do pracy. Czy nie masz nic przeciwko dojeżdżaniu do pracy, a może spacerowa odległość stanowi dla Ciebie priorytet? Nowe budownictwo. Czy szukasz miejsca, w którego utrzymaniu nie trzeba nic robić, czy urokliwego starszego domu z opcją prac remontowo-budowlanych? Lista rzeczy, które Twój dom koniecznie musi mieć, zależy od Ciebie, a zatem może się różnić od powyższej. Kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, co musimy, a co chcemy mieć, jest odpowiedź na pytanie, czy mogę pozyskać to w przyszłości w sposób bardziej opłacalny i efektywny. Takimi rzeczami są np. listwy sufitowe lub zewnętrzne palenisko. Konieczne elementy wyposażenia to takie, które są kosztowne i trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia w przyszłości, np. większy garaż lub zupełnie nowy dach. Pamiętaj, Twój wymarzony dom w ostateczności to ten, który chwycił Cię za serce od pierwszego wejrzenia, bez względu na specyficzne wyposażenie lub jego brak. Stara się więc ograniczyć do minimum listę punktów, które Twój dom musi spełniać i patrz na niego z otwartą głową. Przede wszystkim niech cały ten proces będzie dla Ciebie przyjemnością. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Chicago, północno-zachodnia strona miasta, dwusypialniowe kondominium, niski assessment i bardzo niski podatek, cena to jedyne 108 tysięcy. Des pięciopokojowe, dwusypialniowe kondominium, 1000 stóp kwadratowych, niski assessment i podatek, cena 110 tysięcy. Vernon Hills, dwusypialniowe townhouse, nowa łazienka, 1200 stóp, powierzchni, garaż, niski assessment, cena 152 tysiące.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 647 400 847 6474 i 30, a w internecie posiadłość. .com. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Nowe dzielnice z domami na wynajem to nadchodzący trend. Powód do optymizmu na rynku nieruchomości w Teksasie i na Florydzie. Spowolnienie na rynku nieruchomości w The Twin Cities to norma. Zielona rewolucja w Twoim salonie. Samochody bez kierowcy pomogą ukształtować dom, który kupisz. Wzrost zapotrzebowania na mieszkania w Houston. San Antonio w Teksasie powstaje nowa dzielnica licząca 250 domów jednorodzinnych, ale ani jeden z tych domów nie jest na sprzedaż. AHV Communities i Bristol Group wspólnie stworzyły całą dzielnicę domów jednorodzinnych na wynajem z trzema lub czterema sypialniami. Jej otwarcie planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku. Słyszeliśmy już wiele wiadomości o zniszczeniach spowodowanych przez huraganę Harvey i Irma, jednak jest także i powód do optymizmu. The New York Times donosi, że katastrofalna powódź w Houston nie wydaje się być przeszkodą dla popytu realnościowego w tym obszarze. Według gazety lokalni pośrednicy mają już 45 nabywców gotowych kupić nieruchomości dotknięte żywiołem. Na Florydzie Sun Centennial informuje, że wpływ IRMY na rozwijający się rynek nieruchomości na Florydzie Południowej prawdopodobnie nie będzie gorszy niż wpływ spowodowany niektórymi opóźnieniami w dostawach i zamknięciach transakcji kupna domów. Firma Lennar Corporation z siedzibą w Miami twierdzi, iż przedwstępna ocena wykazała jedynie niewielkie szkody dla rezydentów Florydy. Nabywcy domów w The Twin Series zaczęli nieco wycofywać się z rynku, ponieważ domy pozostają na nim dłużej. Lokalni pośrednicy twierdzą, że tak naprawdę to nic nadzwyczajnego. Jak powiedział w rozmowie ze stacją telewizyjną WCCO, wielu właścicieli domów z pokolenia baby boomersów w The Twin Series nadal wstrzymuje się z decyzją o sprzedaży pomimo rosnących cen nieruchomości. Jakie rośliny hodujesz w domu, a jakie na zewnątrz? Realtor.com donosi o nowym trendzie zielonej rewolucji polegającej na posiadaniu ogromnej ilości roślin w domu. Trend ten bardzo przypadł do gustu zarówno właścicielom nieruchomości, jak i najemcom, a w szczególności milenialsom. Alva Martin, autor kilku książek o roślinach domowych, powiedział niedawno do Washington Post, że obecny trend kultywowany jest przez osoby, które zapuściły korzenie. Jak powiedział, rośliny domowe mają moc terapeutyczną. Zdaniem dyrektora do spraw badań w John Burns Real Estate Consulting samojeżdżący samochód, który kiedyś kupisz, będzie miał również wpływ na rodzaj domu, jaki pewnego dnia nabędziesz. W ostatnim artykule stwierdził on, że tego rodzaju samochody będą miały ogromny wpływ na rynek realnościowy począwszy od tego, gdzie mieszkamy. Odległe przedmieścia mogą nagle stać się bardziej atrakcyjne, ponieważ samochody bez kierowcy sprawią, że dojazd do pracy będzie łatwiejszy. Zwiększy się również gęstość zabudowy. Według niego dni szerokich ulic, masywnych pojazdów i garaży na dwa lub trzy samochody będą przeszłością. Wiele rodzin w Teksasie, które przez wiele miesięcy nie będą mogły powrócić do swoich domów zniszczonych przez powódź, zmuszonych jest szukać tymczasowego zakwaterowania w postaci mieszkań. Richard Campo, dyrektor generalny Camden Property Trust, który zarządza kilkoma nieruchomościami w Houston, powiedział CNBC, że jego firma chce zrobić wszystko co w jej mocy, aby pomóc rodzinom, które znalazły się w tej trudnej sytuacji. Jego zdaniem huragan w rzeczywistości przyczynił się do przywrócenia równowagi między podażą i popytem na rynku w Houston, na którym było zbyt dużo mieszkań.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 Jak mądrze inwestować w dom? Zanim zdecydujesz się na renowację domu, ważne aby zrozumiał, że nie wszystkie renowacje podnoszą jego wartość. Z pewnością można przedobrzyć w tej kwestii, a nie chcesz przecież, aby wartość Twojej nieruchomości przekraczała wartość domu sąsiadu. Oto kilka sposobów na uzyskanie jak największego zwrotu z inwestycji, jeśli po remoncie zdecydujesz się na sprzedaż domu. Projekty warte Twojego czasu. Pewne projekty renowacji mogą mieć ogromny wpływ na zwrot z inwestycji niezależnie od aktualnego stanu rynku nieruchomości lub wartości sąsiednich domów. Według ekspertów do spraw nieruchomości do takich projektów należą np. dodanie drewnianego tarasu, modernizacja kuchni i łazienki oraz wymiana okien. Lokalizacja Częstym błędem popełnianym przez właścicieli domów jest remont nieruchomości do poziomu przekraczającego wartość okolicznych domów. Owszem, potencjalni nabywcy szukają nieruchomości w określonej dzielnicy ze względu na bliskość sklepów, usług i rozrywek oraz przedział cenowy. Jednak jeśli wprowadzone przez ciebie ulepszenia znacznie zwiększą wartość domu w porównaniu do domu sąsiadów, mało prawdopodobne, że kupujący będą chcieli zapłacić za nie więcej, nawet jeśli nieruchomość bardzo im się podoba. Udoskonalenia, które dodadzą wartość na dłuższą metę. Niektóre ulepszenia, takie jak wprowadzenie modnych rozwiązań technologicznych, nie będą miały trwałego wpływu, a nawet mogą obniżyć wartość domu, ponieważ niosą ze sobą zwiększone ryzyko, że za parę lat staną się przestarzałe i niemodne. Technologia i style stale się zmieniają, dlatego skoncentruj się na ponadczasowych ulepszeniach, które warte są Twoich pieniędzy. Renowacje, które się zwrócą. Niezależnie od tego, czy właściciel zamierza sprzedać dom czy nie, ostatecznym celem przeprowadzenia remontu jest czerpanie przyjemności z mieszkania w odnowionym domu, a jednocześnie osiągnięcie zysku z tej inwestycji. Istnieje wiele narzędzi, które pokazują, jakich zysków można się spodziewać po konkretnych przebudowach. Doskonałym źródłem jest doroczny raport Koszt kontra wartość przygotowany przez magazyn Remodeling. Oto niektóre wyniki tego raportu z 2015 roku. Projekty, które zapewniają najwyższy procent zwrotu z inwestycji. Wymiana drzwi wejściowych 101,8. Wymiana drzwi garażowych 88,4. Wymiana okładziny ściennej z włókna 84,3. Wymiana okładziny ściennej winylowej – 80,7%. Dobudowa tarasu drewnianego – 80,5%. Projekty remontowe, które zapewniają najniższy procent zwrotu z inwestycji. Dobudowa werandy – 48,5%. Przebudowa biura domowego – 48,7%. Dobudowa głównej sypialni – 53,7%. Dobudowa garażu – 54,7%. Dobudowa łazienki 57,8%. Wyposażeni w taką wiedzę, planujmy inwestowanie pamiętając, że wcześniej czy później będziemy sprzedawać naszą nieruchomość. Powodzenia!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 Osiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Burmistrzowie Kalifornii naciskają na ustawodawcę o podjęcie działań w sprawie przystępnych cenowo domów. Wkłady własne nadal się kurczą. Czy więcej właścicieli domów zalega z płatnościami z tytułu kredytów typu PACE? Nowo przemianowany Mr. Cooper wprowadza kartę kredytową powiązaną z kredytem hipotecznym. Burmistrzowie 11 największych miast w Kalifornii odbyli niedawno spotkanie w Sacramento, którego celem było zmuszenie stanowego ustawodawcy do zrobienia czegoś, aby pomóc ich miastom rozwiązać problem kryzysu realnościowego. Burmistrz Oakland był jednak niewzruszony. Burmistrzowie twierdzą, że środki finansowe zapewniane przez stan nie są wystarczające, aby dotować przystępne cenowo domy dla osób o niskich dochodach. 20% wkład własny szybko zaczyna podzielać losy budki telefonicznej, magnetowidu i kiosku fotograficznego oferującego zdjęcia w godzinę. Black Knight Financial Services donosi, że w ubiegłym roku 1,5 miliona kredytobiorców kupiło swoje domy oferując wkłady własne poniżej 10% wartości nieruchomości. To najniższy poziom od 7 lat. Wiceprezes Black Knight Financial powiedział, że kredyty hipoteczne z niskim wkładem własnym stanowią obecnie prawie 40% wszystkich kredytów na zakup. Najszybciej rośnie segment kredytobiorców dysponujący wkładem w wysokości od 5 do 9%. Rośnie liczba zaległości w spłacie kredytów hipotecznych zaciąganych w ramach programu rządowego, który miał zachęcić właścicieli domów do zakupu modernizacji w zakresie oszczędności energii. The Wall Street Journal twierdzi, że informacje podsumowujące jednego ze Stanów ukazały niepokojące liczby dotyczące kredytów zaciąganych z tytułu programu PACE, czyli Property Assessed Clean Energy, przeznaczonych na finansowanie renowacji nieruchomości w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Właściciele domów spłacają tego typu kredyty poprzez ich podatki od nieruchomości. Kredytodawca pozabankowy Nation Star został oficjalnie przemianowany na Mr. Cooper. Jednym z pierwszych kroków nowo nazwanej firmy było wprowadzenie karty kredytowej powiązanej z kredytem hipotecznym. Zdaniem firmy, klienci korzystający z karty lojalnościowej Mr. Cooper mogą otrzymać zwrot pieniędzy, które zostaną przypisane na poczet kwoty głównej zobowiązania należnego z tytułu kredytu hipotecznego.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 o zwykłej porze. Do usłyszenia.